Sobota, 13 maja 2022 roku. Słuchacie właśnie 394 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. a po tej stronie mikrofonu wita się z wami pofestiwalowy Szymas. Cześć wszystkim. Teraz jestem tutaj solo, ale w dalszej części podcastu słyszycie jeszcze dwa inne głosy. A tematem tego odcinka jest Festiwal Grozy i Fantastyki, który odbył się w dniach 6, 7, 8 maja 2022 roku w Łodzi. A dokładniej rzecz ujmując w budynku EC1, EC to skrót od elektrociepłownia, w dawnym budynku elektrociepłowni, przy ulicy Targowej w tak zwanej hali Maszyn. Organizatorem imprezy jest InterExpo.pl, koordynatorami byli Anna Dzięgielewska i Łukasz Białek, a kierownikiem projektu Piotr. Tokarski. Jest to impreza, na której gościłem przez e, właśnie całe te trzy dni, znaczy całe, może niecautkie, bo w piątek pracowałem, a zaczęła się stosunkowo wcześniej, bo bodajże o 13:00 i dotarłem tam e, jakieś 2-3 godziny później. Ale e, przez wszystkie trzy dni bawiłem się na festiwalu grozy i fantastyki i spotkałem tam oczywiście wielu znajomków i dwóch z nich poprosiłem także o to, by wraz ze mną nagrali taką relację na żywo. I to oczywiście dostaniecie na koniec tego podcastu. A teraz trochę takiego spojrzenia na chłodno. I mówię na chłodno, wiecie, już po fakcie, kilka dni później, ale jednocześnie nadal moje serce jest rozgrzane, gdy o tym wszystkim myślę, bo zaczniemy od myśli Przewodniej, czyli tego, że cudownie jest wybrać się na konwent/slash festiwal na żywo. W ogóle możliwość integracji z ludźmi o podobnych zainteresowaniach jest zawsze czymś wspaniałym, ale takie spotkanie na żywo po czasie wielu lockdownów, wielu też imprez tego typu online, no naprawdę podbija hormon szczęścia jeszcze mocniej niż normalnie. Tak jak przystało na mnie i nawiedzony podcast będzie krytycznie, w sensie będzie Będę się starał uczciwie ocenić całą imprezę, oczywiście mam trochę różnych przemyśleń i także uwag krytycznych kilka, ale jako osoba prywatna jestem zachwycony tym, że mogłem powłóczyć się po terenie targów, przybić piątkę z kilkoma osobami, potem skoczyć z nimi na miasto, jeszcze trochę pokonwersować na tematy grozowe i nie tylko i po prostu, wiecie, oderwać się od szarej rzeczywistości, od pracy, od sprzątania mieszkania, od takich yy, zwykłych obowiązków i właśnie wyrwać się na festiwal. W ogóle to zabawne, bo odbywał się w Łodzi, a tak naprawdę jako, że w trochę innej części miasta niż ta, w której mieszkam aktualnie, to Paweł i jeszcze ekipy, która mieszkała gdzieś tam w okolicy, byli na festiwalu stosunkowo szybko, wiecie, wyszli i tam 15 minut są na miejscu. A ja się przebijałem przez miasto z problemami w sumie każdego dnia mniejszymi czy większymi. Więc śmiesznie tak jestem stąd, docierałem później, no ale super było. Tak i cieszę się, że moje miasto właśnie jest też w jakiś tam sposób organizatorem czy miejscem akcji takiej imprezy. Jakbyś może wyłapaliście, wspominam głównie integrację i trochę teren targowy, a nie wspominam za bardzo o prelekcjach, dlatego że Festiwal Grozy i Fantastyki nie stawia za bardzo na rozbudowany program. To wynika, myślę, częściowo z logistyki. Znaczy w dużej mierze pewnie z logistyki, bo do dyspozycji są w sumie trzy sceny, a więc i program jest podzielony na trzy bloki. Dwa z nich tutaj akurat były bardziej skupione na literaturze, jeden na grach bez prądu i te prelekcje, panele, spotkania autorskie odbywały się w piątek bodajże od 13 do 19, w sobotę od 11 do 19 i w niedzielę od 11 do 15. Wieczory a więc właśnie po tej 19 mieliśmy wolne, nie ma tutaj w tym budynku za bardzo miejsca na sesje, larpy czy inne nocne atrakcje, więc jest ten czas na spotkania ze znajomymi gdzieś tam jakąś wspólną kolację, obiadokolację, jakieś piwo, kawę, herbatę można wspólnie wypić. I oczywiście ktoś może narzekać, tak, jeżeli przyjeżdża na konwent i chce wycisnąć z niego 200% nerdowskiej, gikowskiej normy, no to może i szkoda, ale dla mnie nawet taka formuła jest gdzieś tam bardziej przystępna, bo tak to miałbym problem, tak, czy właśnie już zluzować i gdzieś się przejść, czy może jeszcze zaliczyć punkt 2-3. A tak to sprawa jest prosta, po prostu wiemy, że po 19 gdzieś nam ten czas będzie do e, samodzielnego zorganizowania sobie. E, niestety program pojawił się w tym roku bardzo późno. To była pierwsza edycja, on e, został opublikowany bodajże w ostatnim tygodniu przed imprezą, e, a dodatkowo nie posiadał opisów poszczególnych punktów programu. E, ta pierwsza rzecz... E, ja rozumiem, że pewnie tam były problemy z dopięciem pewnych rzeczy, dograniem godzin i tak dalej, ale chociaż taki program typu Co odbywa się którego dnia, moim zdaniem powinien być opublikowany sporo wcześniej, bo ja sam tak do ostatniej chwili w końcu nie wiedziałem, tak czy się wybiorę, czy nie, aż wiedziałem, że się wybiorę, no bo chciałem się spotkać gdzieś tam z Pawłem Mateją, Wojtkiem Gunią, czy jeżeli będzie okazja, no to właśnie z Szymonem Majcherowiczem i zadać mu kilka pytań, bo akurat niedawno czytałem, zresztą jak wiecie, jego zbiór opowiadań, ale fakt, że tego programu nie ma, no trochę mnie zniechęcał do imprezy, powiem wprost. I tak naprawdę w informacji medialnej i jak się pogrzebie na stronie, no to można wygrzebać troszkę Konkretów na temat tego, co w programie miało się ukazać, kto miał się na imprezie pojawić, ale właśnie trzeba było tego szukać. I no tak być nie powinno. Powinno być na stronie jasno napisane, nawet jeżeli nie już spodziałem na dni i godziny, to chociaż mniej więcej jakaś lista autorów, gości, sporo wcześniej, e, konkretnie. Wiem, że na fanpage'u też część informacji publikowana, ale też dosyć późno i tak naprawdę no to nie powinno być rozproszone, to powinno być w każdym jednym miejscu, gdzie się nie wejdzie konkreta na stronie głównej, no to wiadomo, już na 100%. Tego zabrakło i nie było tych opisów punktów programu, były tylko tytuły, informacje, kto jest prelegentem, czy kto jest gościem, kto prowadzi spotkanie, etc. I w przypadku spotkań autorskich wiecie, samo nazwisko niejednokrotnie niczego nie mówi. Mówimy o konwencie jednak skupionym na dość niszowym temacie, więc naprawdę dwa, trzy zdania o tym kim jest autor, w sensie w jakim wydawnictwie publikuje, jaki gatunek, czy jaką tematykę reprezentują jego publikacje, czy nawet jakaś mała autopromocja byłyby mile widziane, bo tak to wiecie, macie nazwisko, jedno, drugie, trzecie. Jak się interesujecie, poznaliście gdzieś wcześniej właśnie książkę, twórczość autora, no to spoko, jeżeli nie, no to co wam to mówi? Absolutnie nic. I czy was to przyciąga? No niekoniecznie. Gdybyście przeczytali, że, nie wiem, to mamy autora e, właśnie jakiegoś horroru gotyckiego, tutaj weirdu, tutaj, e, nie wiem, zainteresowanego kultami UFO, a tutaj, nie wiem, literaturą współczesną, no to już możecie sobie mniej więcej Wykreować w głowie jakiś obraz i stwierdzić, to mnie interesuje bardziej, to mnie interesuje mniej, a to w sumie nie wiem, ale nie wiem, jak będę na miejscu, to sprawdzę. To by się rzeczywiście przydało. Zresztą przy innych punktach programu także, no bo same tytuły często są właśnie bardzo ogólne i nie wiadomo, co ostatecznie będzie tematem wystąpienia, czy tematem w sensie, co pojawi się w treści. Co do targów, do tej właśnie targowej odsłony imprezy to jak wspomniałem, do dyspozycji była hala maszyn. Tak się nazywa ta przestrzeń w EC1 Mieście Kultury. Jak nazwa wskazuje, jest to hala. Spora, otwarta przestrzeń, teraz już tam maszyn nie ma żadnych. I ma to zarówno, znaczy nie to, że nie ma maszyn, to, że jest spora i otwarta, ma to wady i zalety. Yy, mamy sceny, dwie z nich obecne na tej przestrzeni targowej. I w związku z tym można, z jednej strony uczestniczyć w prelekcji, jednocześnie przechadzając się między stoiskami, oglądając fanty i tak więc ciekawy punkt programu jest słyszalny po prostu na, na połowie na mniej więcej przestrzeni jest pewnie słyszalna, słyszalna ta jedna scena, na drugiej połowie ta druga i można przypadkiem usłyszeć coś ciekawego i podejść i to jest oczywiście plus, że te osoby, które pierwotnie nawet nie były zainteresowane tematem mogą gdzieś tam się wciągnąć. Z drugiej strony jednak te sceny są w miarę niewielkie, a dookoła nich chodzą ludzie, więc panuje lekki chaos. I no jeżeli impreza się rozrośnie, jeżeli festiwal przyciągnie więcej osób, no to taka niewielka scena będzie za mała po prostu, a ten chaos, znaczy no właśnie przy większej ilości osób i właśnie spacerujących etc. pewnie może przeszkadzać prelegentom, bo jednak może wywoływać troszkę większy stres, do koncentrować zwłaszcza jeżeli ktoś jest podatny na trymę. Ja też myślałem, że z tym nagłośnieniem będzie gorzej, bo gdy siedziałem sam na scenie w piątek z Pawłem Mateją, to wydawało mi się, że słabo nas słychać, ale gdy byłem na innych punktach programu i już byłem na widowni, no to wydaje mi się, że jednak wszystko było w porządku. No i oczywiście ja wiem, że na to tutaj też nie mają organizatorzy żadnego wpływu, no ale Jestem ciekaw jak to będzie w kontekście przyszłych edycji, bo zakładam, że takie się odbędą, jeżeli właśnie impreza stanie się trochę bardziej popularna, jak właśnie to wszystko stanie rozegrane, czy się będziemy dalej mieścić, my jako uczestnicy eventu. Co też tej przestrzeni targowej, w tym roku ona była bardzo dobrze wykorzystana, to znaczy stoisk było sporo, ale nie było upchane jedno na drugim. Dało się wszędzie dojść, przejść, nie rozwalając niczego po drodze, też nie blokując trasy, jeżeli się człowiek na moment gdzieś zatrzyma, więc to też jest spory plus. Tak jak wspomniałem, dwie sceny są na tej hali i jedna jest na poziomie minus jeden w takich po podziemiach, w piwnicy, gdzie w piątek można było zobaczyć między innymi horror, film, który miał tam swoją premierę, horror ekstremalny, bękart gatunku, a w sobotę można było tam zobaczyć przedstawienie na podstawie opowiadania Wojtka Guni, no i oczywiście odbywały się tam też inne prelekcje, przed przedstawieniem sala była nieczynna, zakładam, że po prostu Przeprowadzano próbę generalną, nie wiem, no, ale wydaje mi się to dosyć logiczne akurat w tym kontekście. I w piątek powiem wam, że to miejsce wypadło kiepsko, gdyż film był wyświetlany na telewizorze, obraz był niewielki, a niezbyt dobre udźwiękowienie samego filmu, to znaczy niektórych scen w połączeniu ze średnią akustyką tej przestrzeni dały efekt po prostu fatalny. Kilkukrotnie nie dało się zrozumieć w ogóle narratora z of a dodatkowo cały punkt był przeprowadzony totalnie byle jak po macoszemu. Film wyświetlono z opóźnieniem, włączył go, wydawało się, że jakiś pan technik po prostu z EC1 albo wynajęty nie wiem przez organizatorów. Ale ani twórcy, ani organizatorzy nie pokusili się o słowo wstępu, nie było żadnego komentarza, zajawki, ciekawostek, czy chociażby zapraszamy na film XYZ, absolutnie nic. W kontekście przedstawienia dzień później wszystko zagrało dużo, dużo lepiej. I od strony technicznej i organizacyjnej, bo obraz wyświetlano rzutnikiem na ciemnym materiale, jakość dźwięku była bardzo dobra, piwniczny klimat doskonale <grywanie> współgrał z treścią samego przedstawienia i właśnie tak trochę konkretyzując tutaj e, moją opinię na temat tych punktów programu, film był zły. I nie był tak zły, że aż dobry, był po prostu zły i nudny. Nie przedstawiał żadnej wizji artystycznej, był niespójny zarówno w obrębie wypowiedzi poszczególnych osób, jak i kwestii audiowizualnych. To znaczy, w dużej mierze polegał na tym, że kilka osób związanych z horrorem ekstremalnym, czyli pisarzy, wydawców czy, nie wiem, recenzentów, odpowiadało na te same pytania, bez ładu i składu w gruncie rzeczy. I niektóre odpowiedzi się powtarzały, kilka razy pojawiała się odpowiedź typu nie wiem, no jeżeli powtarzały się, to często to były odpowiedzi naprawdę banalne, niczego nie konkretyzujące. Też technicznie bardzo odstawały od siebie poszczególne elementy, bo Część rzeczy, czy część tych ujęć została stworzona w domach prywatnych tych osób, zakładam, które przemawiały. Część osób nagrywała w jakimś barze, czy nie w jakimś, no, no w Rademnesie, już wiemy. No i właśnie mamy tutaj osobę w barze, tutaj osobę na tle domowej biblioteczki, a tu nagle Tomasza Czarnego na Skinie, na który narzucono rozpikselowaną grafikę z jednej z jego książek. Do tego też stylistycznie się to wszystko strasznie gryzło. Nie było też spójne. Adam Deka przykładowo podchodził do tematu tak trochę z jajem, z dystansem i właśnie on tak naprawdę zrobił najlepsze wrażenie pod kątem promocji gatunku, a zakładam, że o to w tym produkcie chodziło natomiast reszta odpowiadała raczej na poważnie, niektórzy z Rikczem, inni trochę pletli trzy po trzy, nawet sami sobie zaprzeczali w obrębie poszczególnych wypowiedzi te pytania, które zostały zadane rozmówcom też były tak naprawdę skonstruowane pod tezę i były mdłe nieciekawe no, po, poza tym, że pod tezę trochę taką kontrowersyjną jeszcze stworzone no naprawdę to, to był długi film za to praktycznie pozbawiony treści a dodatkowo jeszcze kilku czy kilku, wielu tak naprawdę kwestii z Ofu, które zostały zniekształcone. Jest to zniekształcenie, nawet miało klimat, ale do takiego stopnia to było zniekształcone, że w tej sali nie dało się tego zrozumieć. Nie wiem, może też kwestia przestrzeni, no ale efekt jest słaby po prostu. To był zły seans i dowiedziałem się, że ten film ma wyjść na DVD, no nie dałbym za niego złamanego grosza. Znaczy okej, okay, niech twórcy się dalej bawią, ale moim zdaniem jednak przydałby się jakiś scenariusz, bo też tutaj rozmówcy oni nie wiedzieli, co odpowiadać, miałem wrażenie, właśnie to nie wiem i tak dalej. No, wiecie, no takie rzeczy powinny wylecieć w montażu czy coś, a nie zajmować kilkanaście minut czy kilkadziesiąt minut życia odbiorcy. Więc tego filmu absolutnie nie polecam, za to przedstawienie wypadło dość profesjonalnie, znaczy nawet bardzo profesjonalnie, jak na te warunki myślę. Dostaliśmy tutaj krótki wstęp, jakieś powitanie, e, informacje, z czym będziemy mieli do czynienia, e, potem przedstawienia, po przedstawieniu jeszcze cały punkt programu, który stanowił swoisty komentarz, e, taki epilog i tutaj pojawił się problem e, z programem, który przedstawiał ten konkretny punkt jako spotkanie autorskie z Wojtkiem Gunią, Zamiast spotkania autorskiego dostaliśmy dyskusję między Jarkiem Klonowskim, czyli autorem adaptacji, a Wojtkiem, czyli autorem oryginalnego tekstu. I było to w związku z tym bardzo hermetyczne. Ale tutaj właśnie problem polegał na tym, że jak ktoś nie wiedział co i jak i wpadł tylko na ten punkt, to pewnie się zawiódł strasznie, ale jako Dopełnienie tego przedstawienia to zagrało tak? i po prostu doceniam, że udało się zorganizować coś tak nietypowego, że oprócz zwykłych prelekcji dostaliśmy właśnie udane przedstawienie i do tego przeprowadzone tak sprawnie. Świetna rzecz, tak? I opy na kolejnych edycjach też zawsze się jakaś taka ciekawostka trafiała. Pozostałe punkty programu z tych, które odwiedziłem, były dość standardowe. Cieszyło mnie, że wśród gości pojawiła się ekipa od Zgruz. Czy Zgroz, Zgroz chyba. Zgrozy to scenariusze RPG, które jakoś tam delikatnie śledzę i nawet czaję się ostatnio na promocję na Drive-Fru. I trochę w związku z ich obecnością zdziwiło mnie to, że nie pojawiło się na festiwalu stoisko Blackmon Games czy Alice Games, bo jedno i drugie wydawnictwo pasowałoby doskonale do tej imprezy widziałem tam jakieś pojedyncze podręczniki tylko u innych wystawców, no ale to wiecie, to może też być kwestia tego, żeby stawcy właśnie nie chcieli się pojawić, czy nie mogli się w tym momencie pojawić. Co jeszcze? No ja poprowadziłem też dwa spotkania autorskie, co było tyle zabawne, że nie planowałem tego. Zostałem o to poproszony, gdy skontaktowałem się z festiwalem jako media, a że chodziło o spotkania, na które sam chciałem wpaść i na których sam chciałem zadać tam jedno, dwa, trzy pytania jako po prostu publiczność, no to oczywiście się zgodziłem. tak? Po prostu zamiast jednego, dwóch, trzech pytań mogłem ich zadać kilka czy kilkanaście. I od strony osoby, która współtworzyła program mogę powiedzieć, że w piątek wszystko było w porządku, gdzieś tam właśnie można było chwilę porozmawiać z organizatorami Miejsce było też przygotowane. Nie dogadaliśmy się z jedną sprawą, bo tam mieliśmy mieć grafiki przygotowane przy współpracy z wydawcą. Tych nie było. Nie wiem do końca dlaczego, no ale wiecie, to jest tak w sumie piegdoło ostatecznie. Nic się nie stało. Dostaliśmy mikrofony, wodę butelkowaną, kubki, wsparcie techniczne. Wszystko było przygotowane. Też nas pytano, czy chcemy coś wyświetlać na rzutniku i tak dalej. Pełna profeska. Niestety w niedzielę totalna odwrotność tego bo w niedzielę nie było ani wody ani wsparcia, była scena zostawiona po poprzednim punkcie trochę w nieładzie tak naprawdę i oczywiście poradziliśmy sobie, to znaczy po prostu wziąłem sprawy we własne ręce, sam bo ustawiałem stolik krzesła na scenie, mikrofonu w końcu nie braliśmy, bo akustyka pozwalała mówić bez nich no i wszystko gdzieś tam się udało, ale wiecie, dla mnie to był drugi punkt na tej imprezie z moim rozmówcą zapoznałem się chwilę wcześniej, mam 30 plus lat i no właśnie nie mam problemu z tym, by nie wiem, gdzieś tam samemu sobie poogarniać coś na miejscu, poradziłem sobie, ale są na pewno prelegenci, którzy poczuliby się źle w tej sytuacji, że jednak tak wiecie są no, zostawieni całkowicie samemu sobie nie ma nawet tej wody tak czy tego miejsca, gdzie mają usiąść czy coś takiego tylko sami muszą sobie zorganizować przestrzeń no i jeszcze ten kontrast, nie? w piątek wszystko olo aż po prostu za dużo tego dbania o nas, w niedzielę znowu absolutna odwrotność, no myślę, że tutaj trzeba uważać, jeżeli chodzi o organizatorów, bo nie no zdziwiłbym się, gdyby ktoś też stwierdził, dobra, to skoro tak, no to nie wiem, pierdzielę za przeproszeniem, tak wychodzę, daję sobie spokój. Z innych rzeczy, w sobotę zorganizowano jeszcze taki oficjalny after party, to znaczy organizatorzy sami wynajęli lokal i zapraszali wszystkich, no i to oczywiście bardzo się chwali. Super, że właśnie jest taka też inicjatywa Tutaj od samych organizatorów, żeby gdzieś tam ludzie wyszli na miasto wspólnie i spędzili miło razem czas. Niestety lokal mnie osobiście zawiódł. Trafiliśmy do Rady Menesa, gdzie ku mojemu dużemu zdziwieniu, bo przeszliśmy z grupą, pracownicy wydawali się być niezadowoleni z tłumu, czy z obecności tłumu, tak? Pochowali menu na pytania o możliwość zamówienia jedzenia, reagowali w sumie niezbyt uprzejmie. Tak, jakby nie chcieli, żebyśmy tam coś zamawiali. Też mieliśmy, tak wysłali nas na sam koniec lokalu, gdzie były takie strasznie duże, szerokie i długie stoły, które absolutnie nie sprzyjały integracji, bo siedząc dookoła stołu, siedziało się, wiecie, naprzeciwko drugiej osoby, w odległości, nie wiem, dwóch metrów od niej. Więc no to nie było zbyt praktyczne rozwiązanie. W końcu zaczęliśmy zajmować stoliki w różnych miejscach lokalu i zajęliśmy w sumie jak gdyby trzy miejsca. Kto chciał, no to krążył od jednego towarzystwa do drugiego. No i ostatecznie integracja się udała. Opuściliśmy lokal dopiero po północy, jakoś nie wiem, czy koło pierwszej. Dopiero więc bawiliśmy się dobrze, ale no sam lokal był dziwny, że znaczy jego obsługa, tak? Głównie pan za ladą. Ja bym się cieszył, gdyby przyszło do mnie tyle osób i zamawiało właśnie jedna po drugiej tyle rzeczy, no ale cóż. Dobra, chyba przelecie przez wszystko, co chciałem powiedzieć. Podkreślę jeszcze raz, że cały festiwal, mimo tych gdzieś tam moich uwag, był przyjemnym doświadczeniem. Jeżeli chcecie posłuchać wspomnianej wcześniej relacji na żywo, to za moment będziecie mieli taką możliwość. Rozmawiałem z Pawłem Mateją, autorem zbioru opowiadań Nocne i z redaktorem karpenoktem.pl oraz z drugim rozmówcą Rafałem Głuchowskim, czyli Galfrydem, który regularnie publikuje na grupach na Facebooku obszerne recenzje literatury grozy polskiej i zagranicznej, współczesnej i klasycznej i dużo gaja ensmusa. Tak, fajnie było też się z nimi spotkać, z innymi osobami również i pod tym kątem właśnie, jeżeli chodzi o tę integrację, tutaj impreza na pewno na długo w moim serduszku zostanie, mam nadzieję, że do kolejnej edycji dojdzie i że wtedy też się uda gdzieś tam spotkać w większym gronie i mam też nadzieję, że i kapitularz się odbędzie w miarę możliwości stacjonarnie w tym roku, bo za takim konwentem trochę w starym stylu też tęsknię i też byłaby świetna, myślę czy świetna, byłaby pewna równowaga w Łodzi wtedy, tak gdybyśmy mieli jeden festiwal taki bardziej targowo-integracyjny i drugi taki bardziej konwentowy, z masą właśnie prelekcji, z wieloma blokami, wieloma salkami prelekcyjnymi, wtedy każdy mógłby znaleźć coś dla siebie i można by brać udział w obu imprezach też i po prostu w jednej nastawiać się na coś, trochę inne atrakcje, w przypadku drugiej na właśnie trochę inne i ostatecznie zasmakować właśnie wszystkich obliczy Życia konwentowo-festiwalowego Więc tak, zapraszam was na segment live A ja, Szymas z przyszłości, już się z wami żegnam I tradycyjnie już życzę klimatycznego weekendu Udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście Witamy po pierwszym dniu festiwalu grozy i fantastyki Jest ze mną Paweł Mateja, cześć Cześć, witamy to twój pierwszy pobyt w Łodzi, więc zanim o festiwalu powiedz, jak ci się podobają pierwsze godziny w tym cudownym mieście? No jest bardzo sympatyczne. Jest tutaj długa ulica, na której siedzimy. Jest piwo. i nie, Miasto całkiem estetyczne, nieagresywne. Nie wiem, co powiedzieć. Czyli spodziewałeś się <śmiech> zwierzyńca? Z swoich relacji tak. <śmiech> siedzimy sobie na Pietrynie, na ławeczce Tuwima. I uznaliśmy, że podsumujemy szybko ten pierwszy dzień. Yy, o której przybyłeś na teren festiwalu? Yy, na teren festiwalu chyba około 15. Festiwal no, zaczął się o 13, także miałem troszkę poślizg. Co robiłeś? Tak? W sensie, nie wiem, przeżyłeś się po terenie targów, wpadłeś na jakąś prelekcję? Jak to wyglądało? Yy, zasadniczo mogę powiedzieć, że tak. Yy, to, to jest... Yy, troszkę <śmiech> robiłem wszystkiego, bo to jakby no, tutaj trzeba powiedzieć, chyba jaka jest specyfika tego festiwalu. To jest tak naprawdę większość rzeczy dzieje się na jednej sali, na której mamy całkiem sporo wystawców, byłem zaskoczony ich ilością i są dwie... Właśnie to nie są sale, to są sceny prelekcyjne, które znajdują się w obrębie jakby tego jakby większej przestrzeni razem z tymi wystawcami Także. to jest tak, to jest hala, która ma wydzielone sceny także można sobie słuchać prelekcji jednocześnie coś oglądając trzecia sala jest niżej dosyć trudno dostępna jeśli się nie wie gdzie ona jest no i to jest takie miejsce już bardziej odosobnione tak, także no, przez ten czas zwiedzałem sobie to co się dzieje po prostu nie przykładając, znaczy nie skupiając się na konkretnej rzeczy ja wpadłem po pracy i byłem jakoś no, chwilę po 16. Tak Porozmawialiśmy sobie troszkę z Anią, z jedną z organizatorek. Też przeszliśmy się trochę po tych stoiskach. Dzisiaj w sumie sporo jest właśnie nie rzemiosła, jak to często bywa na takich festiwalach, a planszówek, nie? To chyba one dominują? Tak, planszówki, jakieś podręczniki do RPG-ów, generalnie jakieś takie klimaty gier niekomputerowych tutaj dominują pod tym względem. Gry bez prądu. Trochę książek też jest. Jakieś tam pojedyncze komiksy. Troszkę maskotek, innych pierdółek. Tak, jakieś rzemiosło. Takie, takie różne rzeczy do pooglądania. Potem było spotkanie autorskie z takim jednym pisarzem. Byłeś na nim. Wydaje mi się, że tak. I co, podobało Ci się? Wydaje mi się, że tak. Bardzo konkretne odpowiedzi. Tak, odbyło się spotkanie, yy, nawet było trochę osób, trochę znajomków w sumie też przyszło. A to ja akurat nie wiem, bo to nie byli moi zna znajomi, ale to dobrze wiedzieć. <laughs> Okej, okay. yy, ale też było kilka osób, po yy, prostu przypadkowych gości, tak, zainteresowanych tematem. Yy, frekwencja nie była duża dzisiaj, znaczy dobrze, ogólnie była mała, tak, umówmy się, to nie jest duża impreza, ale no trochę tych osób było, tam nawet jedna, dwie coś komentowały, więc w klimacie... Był w miarę w porządku, nie? Tak, tak, no mnie się podobało. W ogóle fajnie to było z... zorganizowane, jeśli chodzi o samą taką... Zorganizowane, jeśli chodzi o organizację. Y jakby pod podobał mi się ten układ sal. Yy, w sensie całej przestrzeni, tak? Tak, tak, tak. No, że jakby ludzie często też, no tak jak rozmawialiśmy wcześniej, poza mikrofonem, że ludzie, którzy też tam na przykład sobie siedzieli przy jakichś tych stanowiskach czy stoiskach z różnymi rzeczami, też mogli sobie na przykład partycypować w słuchaniu. Mhm. Tak, to rzeczywiście było nawet trochę zabawne, bo niektóre osoby niby nas nie słuchały, tylko przechodziły bardziej obok, ale czasami przez jakieś słowa klucze nagle się odwracały i czasami z otwartymi oczami, trochę z otwartymi ustami, trochę takimi wywalonymi z orbit oczami, tak przesłuchiwali się, co? O czym oni gadają? Tak Co jest tematem teraz? Co tutaj się dzieje? Tak są niektórzy wystawcy, odchodzili od swoich stois nawet i tak podchodzili zaciekawieni niektórymi wątkami, no ale to w sumie pozytywnie. Tak, tak, tak. Mnie się, to, mnie się to właśnie bardzo podobało. To wcześniej też było, słuchałem sobie jakieś prelekcji ze sceny growej i też właśnie na jakąś prawdopodobnie, bo ja się nie znam na, na tych klimatach, ale na jakąś taką w miarę kontrowersyjną wypowiedź, powiedzianą właśnie przez mikrofon, a więc dobrze słyszaną jednego z prowadzących było słuchać z jakiegoś z jednego ze stanowisk, czy stoisk, znowu źle mówię, z jednego ze stoisk z grami taki okrzyk sprzeciwu, bardzo głośny. Także no budowało to jakąś taką fajną interakcję na całej sali. Mm -hmm. To nie jest jakoś typowe dla tego typu imprez, mm -hmm. dla konwentów ale jakoś tam się sprawdza e, Potem po e, tym naszym, spot moim spotkaniu z Twoim e, Boże z tobą. E, Ja się udałem na film e, Patryka Bogusza i Jarka Klonowskiego e, o horrorze ekstremalnym Ty zostałeś na górze, prawda? Tak, tak, znaczy załapałem się jeszcze na kawałek też tego filmu Tak czy film Cię płagwał? Wiesz co, no nie widziałem całego, widziałem jedną trzecią. No, oglądałem z zainteresowaniem, ale też takim <śmiesz> zmieszaniem, no bo wpadłem w środek czegoś nie do końca, jakby kumając konwencję ca całości. No, ja Ci powiem, że ja się zawiodłem i to z tego go, bo niestety spodziewałem się takiego. Amatorskiego dokumentu z jakimiś ciekawostkami, taką zachętą do sięgnięcia po tę literaturę. A zamiast tego dostałem e, no scenariuszową i reżysersko-średnio przemyślaną produkcję, gdzie po prostu kilkoro, czy to autorów, czy osób jakoś tam związanych z tym środowiskiem, wypowiada się, a czy znaczy odpowiada na te same pytania. Po prostu po sobie, częściowo powtarzając się bardzo mocno, i w gruncie rzeczy większość wypowiedzi była totalnie banalna. Część wypowiedzi była totalnie nieprzemyślana. Nie wiem, dowiedziałem się, że Graham Master, to, to jest w ogóle właśnie horror ekstremalny na pełnej. Yy, czy być może brakowało temu rzeczywiście takiej dynamiki, po prostu wycięcia tych kwestii, które już yy, można się ich domyślić po prostu? Tak, i, i do tego była straszna jakość dźwięku. To też może trochę wina tak. nagłośnienia tej sali, ale ja cię nawet zapytałem w którymś momencie, czy ty rozumiesz słowa? i powiedział mi, że nie fios. Ale to był taki moment, w którym chyba nie do końca mieliśmy je rozumieć. Nie, bo, bo to się powtarzało, deformuło. bo w pierwszej części, jak ciebie nie tak? było przez tę godzinę, to też... Znaczy głos był zdeformowany, ale był do takiego stopnia zdeformowany, że nie było słuchać narracji momentami. Dodatkowo na przykład, gdy się Marcin Piotrowski wypowiadał, to był tak straszny szum tła, że też no to przeszkadzało. I Ja rozumiem, że to było kręcone amatorsko i w różnych warunkach, ale jednak no jeżeli słychać ogromny szum, yy, czy nie słychać narracji, yy, no to... No nie mogę tego ocenić pozytywnie. No, no jakby domyślam się, że po prostu nie był ten film testowany wcześniej w takich warunkach, czy, czyli jakiejś sali, a nie na przykład na słuchawkach, tak jak być, być może był odsłuchiwany przez twórców. No ale no, jakby jeśli to są ich początki w takich klimatach, no to... Mogę sobie trzymać kciuki za kolejne rzeczy. czy znaczy, nie, no niech próbują, próbują, ale no wolałbym... Uwagi, uwagi są. Tak i, i tak jak Tomek Siwiec na przykład, tak z Rikczem odpowiadał, starał się podejść do tego na poważnie, tak mam wrażenie, że Tomek Czarny znowu po prostu trochę autopromocji tutaj wstawił. Jarek Klonowski też się starał właśnie trochę bardziej e, na poważnie to potraktować. E, deka troszkę sobie robił z tego jaja, tak czy... W sensie nie wypadł poważnie, tak? I mam wrażenie, że ten film miał na celu gdzieś w głowach twórców przełamać e, zły wizerunek horroru ekstremalnego, a wyszła z tego taka kiepska martyrologia. Jeszcze nawet padło tam takie pytanie do twórców, czy jesteś, czy spotykasz się z wrogością jako autor czy tam fan horroru ekstremalnego? No w ogóle, co za bzdura, tak? Czy spotykasz się z wrogością? No. W tej chwili się spotykają, chyba, jak tak mówisz, nie? No, umówmy się, no, słabe to było strasznie. No, trosz, troszkę, być może jeszcze nie na ten czas. Może, może takie pytanie za 10 lat będzie musiał zadać. Tak A może... może. Może. No dobra, no i potem y, przyszedł czas na integrację. Jak oceniasz integrację w łodzi? Strasznie długo się czeka w knajpach na jedzenie. Tak, chyba o nas zapomnieli na godzinę w jednej knajpie no ale w końcu dostaliśmy je zjedliśmy, było smaczne Dobrze. to co, czekasz na drugi dzień? no czekam, czekam, ja, jak najbardziej no mam zamiar przyjść samego rana i się kręcić znowu, znowu po otoczeniu z samego rana o 11 albo 12 no dobra, no to dziękuję Ci serdecznie za dzisiaj, dziękuję również i widzimy się, słyszymy się jutro tak jest, do usłyszenia, hej do usłyszenia Witamy się z Wami w niedzielę. Mówię witamy się, bo jest ze mną Rafał Galfryd-Głuchowski. Cześć. Cześć. Jest ze mną także Paweł Mateja. Witam Cię. Cześć. Powiedzcie mi, e, właśnie może zaczniemy od Rafała, który to jest Twój pobyt w Łodzi? Czy byłeś już kiedyś w tym pięknym, mrocznym mieście, czy może jest to Twoja dziewicza wizyta? E Wiele razy byłem na ulicach miasta Łodzi oglądając film Ziemia Obiecana, natomiast fizycznie tak, żeby zatrzymać się to był pierwszy raz w moim dość długim już życiu. Poznałeś także smak nocnego życia w tym mieście. Jak Twoje wrażenia właśnie po tych no, dwóch, trzech dniach, nie, no, bo przyjechałeś w piątek, jakieś dwie doby całe pełne spełniłeś, leci może trzecia teraz? Tak właśnie idąc dzisiaj na trzeci dzień festiwalu Grozy i Fantastyki, miałem takie wrażenie, trzy dni w pięknym mieście Łodzi i ja znam tylko taką prostą linię, która wiedzie od ulicy Kościuszki, hotelu B&B, przez ulicę Piotrkowską, gdzie wieczorami mieliśmy dwa spotkania bardzo interesujące, do Centrum Konferencyjnego EC1, w którym właśnie odbywa się festiwal i teraz siedzimy. Trochę ubolewam, bo mi się wydaje, że parę ciekawych spacerów na mieście chciałbym chętnie wykonać. Ulica Piotrkowska, która najsłynniejsza, z której być, słynie, no to tak mnie jako mieszkańcowi Górnego Śląska trochę przypomina naszą ulicę Mariacką, czyli taką, taką nigdy nie, nie, nie, nie, nie, nie zasypiającą ulicę pełną knajp. Bardzo, bardzo przyjemna i no, fajna taka nocna pora, tam nigdy się nie, nie idzie spać, natomiast... Chciałbym jeszcze po mieście przejść, się po, po, pooglądać. Te, być może właśnie fragmenty, fragmenty miasta, które pamiętam z filmu, o którym wspomniałem. Spotkanie śląskich weirdów w Łodzi proponujesz? Tak, takie, takie wyjazdowe. Górny Śląsk z za zamiejscował Łódź. Cóż, może się uda. A teraz, e, Pawle, czy coś się zmieniło od e, kiedy my nagrywaliśmy? Wczoraj, nie? Jakoś w środku nocy? Tak, to byłem wczoraj w Łodzi również. E, czy coś się zmieniło? Dalej nikt mnie nie pobił, co dalej nie pasuje mi do Twoich opowieści o tym mieście, ale co mnie cieszy, bo nie lubię, jak mnie ktoś pobije, e... No i nie, no i no wrażenia bardzo sympatyczne. Też nie miałem, szczerze mówiąc, znaczy tak jak tutaj przyjeżdżałem, to myślałem, że zwiedzę sobie troszkę miasto. Okazało się, że ten jakby z rana po intensywnej nocy i całym dniu gdzieś tutaj kręcenia się po terenie, no to tak nie bardzo mam ochotę już, już zwiedzać. Co chyba dobrze świadczy o festiwalu, że, że jakby no mamy tutaj zapchany grafik dosyć mocno. Właśnie, festiwal. Rafał, wczoraj przy piwie powiedziałeś coś takiego, że to bardziej odpust, a nie prelekcje. Czy możesz rozwinąć tę myśl? Znaczy, tak powiedziałem, bo to pewnie piwo było. Odpust jest złym słowem. To może bardziej targi niż projekcja. W ten sposób bym powiedział... To nie jest zarzut, tylko stwierdzenie faktu, że, że, że istotą tego festiwalu jest w dużej mierze taka część komercyjna, czyli duża ilość stanowisk z rozmaitymi atrakcjami z dziedziny fantastyki i grozy, która siłą rzeczy odciąga uwagę sporej części gości festiwalu, przez co niektóre potencjalnie interesujące prelekcje i punkty programu są mniej obsadzone, bo ludzie w tym czasie kupują no, czy popcorn, czy koszulki z jakąś tam ktulu czy, czy, czy, czy książki. Ale to nie jest, tak jak mówię, zarzut, tylko stwierdzenie faktu, że jest trochę inna formuła, taka troszkę bardziej przypominająca targi książki, gdzie też jest mnóstwo tych punktów wydawniczych, Poszczególni tam autorzy poszczególnych punktów wydawnictw rozmawiają ze swoimi gośćmi w takim bardziej kamoralnej formule i jest jakieś jeden, dwa takie zdarzenia główne, eventowe. Więc to po prostu inna formuła od takiej, którą bardziej wcześniej znałem, festiwalowej dla małych festiwali fantastycznych, ale to jest bardzo interesujące. Mhm, tak właśnie. W sumie tutaj ta nazwa festiwal nawet w miarę pasuje, bo festiwal kojarzymy się na przykład z Pyrkonem, gdzie też to są targi w dużej mierze. tak Zresztą odbywa się Pyrkon na Międzynarodowych Targach Poznańskich, a nie nazywamy tego konwentem, bo konwent jednak kojarzy się z tym ciągiem prelekcji, z wieloma blokami, tego typu rzeczami, czy tak jak na Kwasonie nawet, chociaż były też trzy sceny powiedzmy, no to jednak... Prelekcje od rana do wieczora, nie to jest ten to, do czego nas przyzwyczaiły tego typu imprezy. Tutaj raczej stawiamy na tę przestrzeń targową i na integrację, nie? Tak jest, tak jest. No, różnica w stosunku do Pyrkonu jest tutaj oczywiście gigantyczna, bo to zupełnie na skala imprezy ale dla mnie ta mniejsza skala jest oczywiście o wiele przyjemniejsza, bo tam zawsze byłem przytłoczony ilością wszystkiego, a tutaj można rzeczywiście cały dzień po prostu sobie spacerować i właśnie na, na przykład słuchać prelekcji jednocześnie kupując żelki jakieś, więc no, ma to też swój taki urok nie, nie ma jakichś kolejek, nie, nie ma ścisku, który budziłby panikę no i mam wrażenie, że wszyscy znajomi na festiwalu miło, że w szczytowym momencie było dość, dość dużo osób i dość duża hala, to jednak nie sposób się nie spotkać, a mogę sobie wyobrazić pyrkon, gdzie się po prostu jedna osoba w jednej części pyrkona, a druga w drugiej przez dwa rzeczy nie się nie spotka. Tak było. Nie, nie, nie, nie, zmówi przez, przez telefon, no to, to się nie spotka na takim gigantycznym przedsięwzięciu. To jest taki mikro tak tak można powiedzieć, czy, tak. czy, czy mikro, mikro. Mm -hmm. No dobra, ale to wróćmy do programu. Ja się muszę przyznać, że gdy dowiedziałem się o tej imprezie, no to to, co mnie najbardziej interesowało, to właśnie spotkania z autorami wydawnictwa 9. Potem się okazało, że zostałem poproszony o wprowadzenie dwóch z nich. Ale to dosłownie było zabawne, bo tak nawet powiedziałem znajomym, że w sumie to fajnie, bo wpadnę, będę miał kilka pytań do Pawła czy Szymona, tam jak będzie można z publiczności coś powiedzieć, no to pewnie zapytam. No i się okazało potem, że mogę się rozwinąć. No z Mariuszem się nie mogłem spotkać, bo jeszcze byłem w pracy, więc po prostu nie dotarłem. Interesowały mnie też prelekcje związane ze zgrozami, bo po prostu akurat chwilowo mam trochę większą zajawkę na gry RPG. Też ostatnio sklep Róbmy Dobrze zrobił ogromną y, promocję na podręczniki i troszkę się zaopatrzyłem, więc jestem teraz w takim... To nie jest tak, że sklep zrobił promocję, tylko ty zrobiłeś ogromne zamówienie z tego, co słyszałem. Jedno i drugie jest prawdą. Tak, no ale na zgrozy też nie dotarłem, bo było wczesnej godzinie po prostu. A ja jednak w ogóle jest zabawne, że jestem z Łodzi, a docieram tutaj później od Was, bo po prostu muszę się przez całe miasto przebić. No ale mimo wszystko, nie wiem, no nie żałuję jakoś bardzo mocno, no bo ta integracja, no tym stoi to trzydniowe nasze spotkanie. A Ale jak co do, właśnie co do tych gier, to tutaj to trzeba to podkreślić, że to jest bardzo tutaj taki istotny element całej imprezy. Jest jedna scena cała poświęcona grom, dzieje się tam dosyć dużo tych prelekcji. No i w, w tych gier planszowych wszędzie do wyboru bardzo dużo widać. Także to jest taki taki, taki mocny punkt tutaj. Ale coś jeszcze was z programu przyciągnęło? Nie wiem, byliście na jakiejś prelekcji, o której moglibyście i chcielibyście powiedzieć kilka słów, czy to dobre, czy to złej, w sensie, no tak obiektywnie, nieuczciwie po prostu. Tak, no, wydaje mi się, że oboje tutaj byśmy powiedzieli, że zaskoczyła nas bardzo prelekcja wydawnictwa Abysos, na, które, na którą poszliśmy w zasadzie tak zupełnie spontanicznie, po prostu usiedliśmy na krzesła i zaczęliśmy słuchać. A bo później miała być prelekcja Czarka, nie? Nasze spotkanie z Czarkiem Rzewskim. Tak. a to, to już tak sobie usiedliśmy wcześniej i okazało się, że wydawnictwo, o którym bardzo niewiele słyszałem, zaprezentowało się w naprawdę bardzo zachęcający sposób, taki, że w zasadzie już tak w połowie prelekcji miałem okazję, znaczy ochotę powiedzieć, że dobra, kończcie, ja już jestem przekonany, kupię książkę. I no od razu po, po prelekcji poszliśmy właśnie na, na, na ich stoisko zakupić. Także no to chyba dobra reklama. Jeszcze książki nie przeczytałem, zacząłem, nie pamiętam i tytułu. Szaglatan i, i Hermafrodyta. Tak, autora też nie pamiętam, ale zapowiada się ciekawie, to na pewno gdzieś tam będziemy do tego wracać. Ja przyjeżdżając na festiwal miałem głównie, jako, jako najważniejsze dla mnie atrakcje, spotkanie właśnie z Pawłem, którego jestem fanem od, od, od, od kiedy przeczytałem jego autorski zbiór nocny. Szykowałem się na spotkanie z Szymonem Majchorowiczem, którego tomu jeszcze nie czytałem, ale my się bardzo dobrze znamy z internetu, z dyskusji na temat muzyczny. Główny, bo jesteśmy obaj wielbicielami heavy metalu, i byłem przyciągnięty również obecnością Wojtka Guni, spotkaniem z nim i obejrzeniem yy, takiej, to jak, to, jak to nazwać, tą tej drogi zjednoczenia spektaklu. spektaklu, który tutaj przyjechał Jarek Klonowski z, z taką ekipą Sturka, przywiózł drugą część spektaklu Droga Zjednoczenia na podstawie noweli Wojtka. To były punkty, o których wiedziałem, że jestem zainteresowany, i jako w, ta w charakterze takiego zaskoczenia dodatkowego. Po pierwsze, to jest ten abysos, o którym mówił Paweł przed chwilą, bo tak naprawdę, oczywiście, przyczekowaliśmy się też na, na czarka Czyżowskiego, którego, którego cykla Laza bardzo lubię, i, i, i, i, i już przed nim, jak usiedliśmy, przed jego projekcją, usiedliśmy i tam nas. Ten abysos bardzo zainteresował swoją ofertą, taką, taką, taką, intrygującą. Wszyscy, wszyscy trzej, bo było trzech autorów. Się przedstawiali bardzo interesująco, a ten autor, który. Bo jeden z nich piszał, pisał fantazy, drugi z nich pisał chyba science fiction-fantazy, a trzeci pisał właśnie napisał powieść gotycką. No my, jako wielbiciele Grozy, obaj najbardziej ten, ten, ten autor, który powieść gotycką, napisał na, naszą uwagę, zwrócił. Ale wszyscy trzej potrafili nas zainteresować. A dla mnie dodatkową dużą atrakcją było spotkanie z Pawłem Leśniakiem. Autorem. Chciałem dodać jeszcze, że no tak z Szymasem, spotkanie też jakąś tam drobną atrakcją jest. Taka atrakcja Łodzi lokalna. To, to jest ogromne, ale to ja rozumiałem, że mamy merytorycznie mówić o festiwalu, a nie... No, ale to jest przecież prowadzący. I, no, to, no ale to on jest ja blaskiem waszym, tak ja to nazywam, bo razem z wami rozmawia jesteś ty jednak napisałeś nocne, a się on Cię tylko przepytuje. Tylko. Bardzo dużo energii <śmiech> chciałem po prostu podkreślić, że tutaj osoba Szymasa też była atrakcją, dla której przyjechaliśmy do Łodzi zobaczyć. No Niewątpliwie to, ale to jest atrakcją towarzyską. A to, że tak wspaniale prowadzi te, te, te, te spotkania z Wami, no to jest oczywiście nie, dodatkowa... Drugiego jeszcze nie zobaczyliśmy, może spierdzieli. To się dogra wtedy uzupełnienie, że, nie, że drugie nie było już tak dobre i Szymon się nie przygotował na należycie. Ale skończyliśmy. o Pawle Ale i Szymon. Dobrze, wracamy do tematu. Bo nam umknął Paweł Leśniak, autor, kto, o którym słyszałem, że, że, że, pis, że pisuję na, na, na, na obrzeżach thrillera, fantastyki i horroru. Czyli nazwisko znałem, ale nie bardzo wiedziałem, co i jak zaprezentował się bardzo interesująco jako postać, jako autor. Dokazał się byłym piłkarzem. Przypomniałem sobie dopiero w trakcie tego, że rzeczywiście była jakaś taka historia nawet na, na, na portalu. Weszło oni, pisali rzeczywiście, że, że parolatek, stwierdził, że rzuca karierę zawodową piłkarzem, mimo że no, grał zawodowo, To dość dobrze zarabiał i postanowił, pisać powieści. I to nie, nie, nie napisać książkę jak trenuje z Robertem Lewandowskim, tylko fantazy czy horror. I mało tego, on jeszcze całkiem z dużym powodzeniem to realizuje. I na tyle interesująco potrafi opowiadać o tym, że również skończyło się tym, że po projekcji kupiłem jego dwie książki. A trzecią okazało się już mam na Kindle, bo na Kindle to często człowiek ma bardzo wiele książek i musi dopiero po polupce po wyszukiwać co tam było. I się okazało, że już miałem tego autora, Powieść okazał się też interesującą rozmówcą po, po, po spotkaniu. także to też jest dodatkowa atrakcja z festiwalu, że, że tego autora poznałem. Mhm. Dobrze, to może właśnie do Jarka Klonowskiego, Studio Grozy, Studio 13, Stowarzyszenie Przystań, Miasto Turek. Ja przedwczoraj dość krytycznie oceniłem film, przy którym Jarek też troszkę grzebał. Film o horrorze ekstremalnym. I teraz, jeżeli chodzi o przedstawienie, to, to było w drugą stronę. Dość pozytywne zaskoczenie, bo tak jak ten film był taką, czy znaczy wypad jak dla mnie jak taka trochę nieprzemyślana spontaniczna po prostu i za długa w związku z tym też e, produkcja znajomych troszkę tak bez jakiejś wizji tak e, przedstawienie miało ewidentnie wizję artystyczną pewną ciekawą to było przedstawienie e, właśnie jak to opisać no takie postmodernistyczne praktycznie bo mieliśmy film przygotowany i zmontowany wcześniej, ale film jak gdyby nie my. Do tego mieliśmy głosy aktorów ukrytych właśnie za kotarą, czytające, odczytujące swoje kwestie, czy też recytujące swoje kwestie, odgrywające swoje role za właśnie na żywo za tą kotarą. I mieliśmy jeszcze taki element prześwitu za ekranem, na którym wyświetlano film, gdzie też w takiej niebieskiej poświacie rozgrywały się pewne sceny odgrywane przez aktorów na żywo. Miks no, nietypowy, tak? umówmy się. I ciekawy. Tak, Tutaj oczywiście można rozmawiać nie? o interpretacji, o pewnych zmianach, których dokonano na tekście wyjściowym, ale no, na pewno to było, mówię teraz osobiście tak o mojej opinii, dla mnie to było ciekawe doświadczenie i tutaj byłem zadowolony, tak? Mm, tak. <głos> <głos> Nie, no było to bardzo ciekawe przedstawienie. Co ciekawe, właśnie była to w zasadzie druga część przedstawienia. Pierwsza była, chyba rok temu miała premierę, czy dwa lata temu nawet, gdzie indziej. I tutaj dostaliśmy taki skrót na początku i ten skrót, muszę przyznać, był bardzo dobrze zrobiony. Jakby, znaczy, Oczywiście znam... Mini powieść na kanwie, której to było oparte od Wojtka. Ale jakby ten skrót, który tutaj zaprezentowano, myślę, że dla osób, które nie znały, dał całkiem przyzwoite, poprawnie zrobione wprowadzenie. Tak, ja po, potwierdzę, ja też z, mogę powiedzieć, znam tą mini powieść, natomiast yy, oglądając spektakl, zrozumiałem, że ja tylko pamiętałem, że ją przeczytałem, a już dzięki temu spektaklowi przeżyłem jeszcze raz to. Mało tego odkryłem, coś więcej czego nie odkryłem przy pierwszej lekturze, więc to, to do, do, dodatkowa tutaj e, wyrazy uznania dla, dla artystów, którzy to zrealizowali. Oczywiście, jak każde dzieło sztuki, można o tym czy o wam tym elemencie powiedzieć, że, że, że w mojej ocenie coś tam mogło być zrobione inaczej, inaczej wybrzmieć, ale oceniając całościowo, było to silne i bardzo pozytywne przeżycie artystyczne. Bardzo mi praca Jarka, bo to Jarek był tutaj, takim głównym spirytusem, zaimponowała i, i, te, i tego, grupy teatralnej, która razem z nim współpracuje, to była rzeczywiście dobra robota i taki highlight festiwalu w sensie przeżycia artystycznego. To jest nietypowe o tyle, bo na konwentach też mi się nie spodziewał takiej formuły. Konwent jest jednak bardziej merytoryczny, jest prowadzący, czy jakiś panel i to ma taką formę konferencyjną i tam może mniej byłoby przestrzeni na tego rodzaju spektakl, to raczej festiwalowe było. Tak, jeżeli już są jakieś widowiska, to raczej też takie nastawione na szybką rozgrywkę, że można wejść, wyjść i tak dalej. A tu... Raczej przygotowane staśmy, a nie coś odgrywanego, co było o, o charakterze w zasadzie, bym powiedział, para teatralny, bo to było grane na żywo. To nie, to nie był film, który można puścić, przerwać. Tak, Czasami na konwentach lecą filmy i tam się zapuści żurawia. Tylko to było spektakl, na który należało wejść, usiąść, skoncentrować się na nim, przeżyć go zastanowić się i, i, i bić brawa artystom po jego zakończeniu. I cieszył się jeś... dużym powodzeniem. Uh -huh. Ja bym jeszcze dodał, bo to taka w sumie ciekawa rzecz, że przedstawienie odbywało się w takiej troszkę osobnej przestrzeni sali, która się nazywa Dark i rzeczywiście była ciemna, znajdowała się na poziomie piwni... piwnicy. I o ile na początku generalnie byłem rozczarowany tą salą, jako... znaczy będziemy zaraz do niej szli na spotkanie, i ona, ona jest taka, że troszkę się ją omija. Yy, można nie zauważyć, że ona w ogóle tam gdzieś istnieje i te spotkania w niej troszkę być może miały mniejszą popularność przez to, że znaj znajdowały się poza tym centrum jakby festiwalu. Właśnie nie można na nie wpaść przypadkiem. Tak, ale właśnie w tym coś. przypadku tego przedstawienia to idealnie zagrało. No bo w, rzeczywiście nie było takich grup ludzi, którzy by wchodzili, wychodzili, śmiali się i tak dalej, tylko można było... Swoim... Mm. Tak, tak. Można się było wczuć w to przedstawienie. To akurat świetne miejsce na coś takiego. A biorąc pod uwagę, że spora część fabuły noweli Wojtka odbywa się właśnie w takich podpiwnicznych pod yy, rejonach, to dodatkowo miał taki impuls wzmocnienia przeżycia t -t -t -t tego spektaklu. Mm -hmm. I jeszcze takie rzeczy, oczywiście, no tutaj nie zaplanowane, może przez Jalka i jego zespół, ale okazało się, że po pierwsze tam jest dosyć chłodno i w tym roku właśnie fabularnym i dosłownym, ten chłód też robiły robotę. I jeszcze sufit jest jak gdyby przeszklony w kilku miejscach i pokryty, nie wiem czy zielonym materiałem, czy zieloną farbą widać zielonym szkłem. Nogi osób chodzących w wodzie. Tak, ale to w sensie nie było widać nogi, tylko to, to były no Tak, jakieś cienie jeszcze latają po suficie i to wszystko wytworzyło taki naprawdę niesamowity klimat, który podbił po prostu tę imersję, to nasze doświadczenie. No i Wojtek też był bardzo zadowolony. No i oczywiście dosyć uroczy był moment, w którym na ekranie mieliśmy tą scenę, gdzie bohater zdejmuje sobie skórę z twarzy i wtedy takie większe grono osób wyszło z sali. Urocze. Tak, to jest bardzo, bardzo i dobry moment, taki kulminacyjny spektaklu i dobrze to zabrzmiało z tymi osobami wychodzącymi. To było... Tak miało być. Mm -hmm. Potem mieliśmy spotkanie z Wojtkiem i tutaj, znaczy to spotkanie było w porządku, ale mam wrażenie, że wyszedł problem z programem festiwalu, to znaczy program nie posiada opisów prelekcji. Tego, co jednak chyba wszystkie inne imprezy, na których dotychczas byłem, publikują, tylko mamy same tytuły. I na przykład tutaj to było spotkanie związane bardzo mocno z tym przedstawieniem i właśnie no, z Miastem i rzeką. A to nie wynikało z programu. To miało być po prostu spotkanie autorskie, i myślę, że jeżeli ktoś przyszedł, na, żeby poznać Wojtka, tak po prostu, to że w gruncie rzeczy mógł się czuć troszkę wyobcowany, tak? Bo to było bardzo, bardzo hermetyczne spotkanie. Było widać, że Jarek bardzo chciał w ogóle przeprowadzić tę rozmowę. Taka w sobie sytuacja, jak ja mówiłem, że chciałem Pawłowi zadać kilka pytań dostałem okazję poprowadzić całe spotkanie. Tutaj też było widać, że Jarek właśnie chciał po prostu porozmawiać z Wojtkiem o tym wszystkim. Też trochę chciał właśnie opowiedzieć o tej swojej pracy, o tym, jak to wyglądało z perspektywy jego zespołu. I znowu, no, dla nas to powiedzmy, było ciekawym dopełnieniem przedstawienia, ale myślę, że dla osoby, która na przykład nie wiem, nie przyjdzie na przedstawienia, na takie spotkanie, albo po prostu chce autograf od Wojtka i yy, zobaczyła, że w programie jest takie spotkanie, to brak opisu, brak jakiejś sugestii odnośnie treści, yy, że tutaj może no, odbić się na negatywnym też gdzieś odbiorze. Tak, ja myślę, nie tyle odbiorę, że oczywiście to było źle nazwane, bo to wyglądało tak samo jak spotkanie z innymi autorami, przez przykład Pawłem, Szymonem, Szymonem, a, a, a formuła była zupełnie inna. To było w zasadzie dyskusja dwóch twórców, mhm. czyli autora tekstu źródłowego i autora adaptacji. Mhm. Autor adaptacji był tym moderatorem tej rozmowy, ale, ale to była wraz, rozmowa dwóch twórców przeznaczona dla osób, które właśnie przeżyły ten spektakl, a nie dla kogoś, kto przyjdzie przypadkowo. I to może był błąd, natomiast to mi zawiodło mnie to w tym sensie, że konkurowało to z atrakcyjnym punktem o tam o praktycznych nawiedzeniach, czy prawdziwych nawiedzeniach, co spowodowało, że z kolei, to było taki parę momentów festiwalowych, że, że, że się troszkę, to, ta formuła, bardzo atrakcyjne punkty ze sobą konkurowały i powodowały... I nie do końca było wiadomo tak co naprawdę, co będzie ich treścią, bo atrakcyjne były tematy, tytuły i tak naprawdę też spotkania autorskie z innymi pisarzami, których nie kojarzymy, no to my na przykład czasami na nie nie wpadaliśmy, no bo nie wiedzieliśmy, kto to jest, nie było żadnej zajawki tematu spotkania. Znaniej nazwiska, jeżeli człowiek nie zna, to, to nie bardzo wiadomo, z czym się to jest. To, gdyby to był... Nie no wiadomo, jak się, nie wiem, Stephen King nie trzeba nic dużo pisać, ale jak, jak, jak się... Ale nawet jeżeli to jest Stephen King, to, to chyba jest ważne, czy, nie wiem, promuje aktualną powieść, też czy prawda. może rozmawiamy o adaptacjach filmowych, czy może o jego początkach kariery, czy jeszcze o czymś innym. Też prawda, też, ale tutaj zupełnie było imię, nazwisko osoby, która rozmawia i osoba która jest moderatorem. No i to, to czasami nie wystarczyło, bo jeżeli człowiek nie przyjeżdża na, na autora, którego już zna albo którego zaraz zamierza poznać, no to, to, to był skazany, tak my z Pawełem, na tak przypadkowe przysiągnięcie uwagi przez, przez, przez, przez jakąś grupę, jakiś, jakiś event. Mało tego, no ale to, to, to trudno powiedzieć. I mam wrażenie, że można było jeszcze bardziej, troszkę lepiej porozstawiać te trzy sceny między sobą, żeby ten przepływ osób, żeby um, osoby takie jak na przykład ja, się chciałem najwięcej przeżyć, więcej mogły zaliczyć tych, tych, tych, tych, tych punktów takich, które się wydają bardzo atrakcyjne. Zaplanować. Zaplanować tak. Bo ja tak naprawdę musiałem parę razy musiałem zrezygnować z pewnych punktów, na których bardzo chciałem być, bo inne jeszcze bardziej się podobały, a było dużo godzin, w których żaden z, z, z punktów programu mi za bardzo nie odpowiadał no i mogłem sobie oglądać te żelki czy, czy, czy, czy koszulki. Mhm. Dokładnie tak. To jakby nie, nie mam nic do zdania. Chyba. Nie krytykuję tego, bo to jest łatwo mu, i, mówić. Znaczy nie, no, ale po prostu opis punktu programu, tak, tak. moim zdaniem, obowiązkowo trzeba ja nadrobić myślę, że, że, do kolejnej edycji. Gdyby, gdyby autorzy kolejną edycję robili, mam nadzieję, że tak, bo chyba to mam wrażenie, że, że, że, że jest spory, spory, spory sukces. Ten festiwal również frekwencyjny. To na pewno jest parę rzeczy, które mogą w przyszłości poprawić. W szczególności ten program powinien się wcześniej pojawić. Być kompleksowy, taki, żeby człowiek no, tydzień wcześniej wiedział, miał swoją wizję siebie na tym festiwalu, gdzie, o której godzinie pójdę, no i w trakcie układania dobrze opisywać, co będzie przedmiotem spotkania i być może tak właśnie tak, tak starać się tymi atrakcjami żonglować, żeby powiedzmy zwolennicy literatury mogli przechodzić, między tam, mając cały dzień zapełniony, zwolennicy gier w tym samym czasie w inne punkty sobie zaliczać, żeby w ten sposób każdy mógł jak najwięcej użyć, bo czasami było tak, że, że były dwa spotkania potencjalnie powiedzmy poświęcone grom, który którym ja jako człowiek niegrający miałem no, czas wolny na picie kawy, a potem dwa spotkania literackie musiałem między dobrą, a jeszcze lepszą wybierać. Mhm. Znaczy to wiadomo, samo układanie programu jest zawsze trudne, no bo niektórzy przyjeżdżają na konkretną godzinę i tak dalej. E, rozumiem do czego zmierzasz, ale to, tutaj jeszcze wiadomo, czasami nie ma wyboru. Nie? Po tak, to jest prostu... tak, mówię, takie marzenie, a czasami się nie da, czasami jest tak, że to trudno. Znaczy, znaczy, tak też, to, że muszę pe pewnym zbę. urokiem takich imprez jest to, że rzeczywiście czasem trafi się na coś, znaczy na takich imprezach jak, jak tutaj, gdzie nie ma rezerwacji, nie? bo no, jak mówisz wcześniej o Pyrkonie, tam trzeba było już konkretne decyzje podejmować z dużym wyprzedzeniem. Tutaj nie. I czasem fajnie trafić na punkt, który jest zupełnie jakby niespodziewany. Ja też na przykład słuchałem sobie niecałej prelekcji na temat jakichś e, RPG-ów, na których się zupełnie nie znam i tak naprawdę słuchałem przez niecałą godzinę czegoś, na, czego nie kumałem do końca, ale no, e, interesujące dla mnie było, że jest jakiś podręcznik do gier bazujących na Lovecraftie, ale o kucykach. Mhm. I nie jest to, i wiem, co zrobić z tą wiedzą, ale cieszę się, że ją mam. Możemy opowiadać o tym no. w wolnej no. chwili, Ty gdzieś tak nie tam masz gdzieś w domu takie podręczniki. Nie, tych akurat nie mam, ale czaję się na promocję na drive w, okay. w ogóle w temacie też tym troszkę mnie zdziwiło, bo nie wiem, może mi coś umknęło, ale ten teraz znowu nie jest aż tak duży. Nie widzę wydawnictwa Blackmon Games i nie widzę wydawnictwa. Alice bodajże, czyli wydawców właśnie ze Woktulu, wampira, kultu. E, a moim zdaniem no, to jest idealne miejsce właśnie chociażby w związku z tymi prelekcjami. Ja chciałem tylko powiedzieć, że podstawkę do kultu widziałem. Podstawka jest. Podstawka jest. Ja bym ciekawy, jakich przygodnych chętnie kupi. Widziałem, Na pewno widziałem gdzieś, gdzieś ten główny podręcznik. Hmm. Okej, okay, Ale właśnie nie ma chyba wydawców. Nie? To jest po prostu u kogoś, Możesz kto... Sięgaria, faktycznie, bo chyba, chyba nie ma wydawców. E, tak, no ale też nie wiadomo. No, może po prostu nie byli zainteresowani, czy nie mogli w tym momencie dotrzeć. To tylko taka luźna uwaga. Dobrze, teraz jeszcze czekamy na spotkanie z Szymonem Majcherowiczem Wpadacie? Tak jest, to jest, jeden, to jest główny punkt programu mnie na niedzielę przygotowany Bardzo jestem ciekaw jak, jak, jak Szymon wypadnie w ogniu pytań Szymona Jasne, też, też już specjalnie wcześniej zacząłem czytać zbiór który już leżał u mnie zbiór Otwieram Oczy no, który niecały rok temu nie, wyszedł w wydawnictwie 9 i jak zobaczyłem właśnie, że tutaj Szymon będzie to od razu też zabrałem się za czytanie a potem jeszcze mała integracja? Tak, o, taki mamy plan. Zawsze. I myślicie, że wpadniecie, nie wiem, na kolejną edycję za rok, czy może na kapitularz we wrześniu? Zachęciła Was łódź, żeby tu wrócić? Zdecydowanie tak. Jeżeli tylko zdrowie i plany życiowe pozwolą, to, to, to, to jak najbardziej, mam nadzieję, być na pewno na przyszłorocznej edycji, jeżeli będzie, a nad kapitularzem, to jeszcze się zastanawiam w kręgu rodzinnym. Nie, myślę, że raz być w życiu w Łodzi mi wystarczy, to jakby już dosyć. Ale nie, tak serio to, to jak najchętniej. Nie, podoba mi się miasto i kapitulasz to impreza, na którą się czaję chyba od 10 lat. Jakoś nie wiem, nigdy... Musisz mi przypomnieć jakieś, nie wiem, na tyle wcześniej, żebym zdążył sobie jakieś miejsce zaklepać. W lipcu w już. Tak, ale tak. Ale I, I to wtedy ja bardzo chętnie przyjadę. Czemu nie? Okej. Okay. No dobrze, to dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. I dziękuję również. I cóż, widzimy się u Szymona Majcherowicza I potem na integracji. Cześć. Cześć. Cześć. No, możemy się już tam zbierać, to bo to nie nas szuka. Bo wygląda, jakby tam się mogło dyagdyjać parę horrorów w tej chwili. Jest niedziela, godzina 18. Konwent dobiega końca. Nadal są ze mną Rafał i Galfryd. Cześć. Rafał i, Rafał i Paweł. Cześć. Cześć. Cześć. Tu Rafał i Galfryd. <głos> Trochę blokujemy drogę, więc może się przemieścimy w bok. No i jak tam? Wzięliście udział jeszcze w jednej prelekcji, tak. w spotkaniu autorskim. Ca cały nasz dzisiejszy urobek to jedna prelekcja, na której byliśmy. Ale była bardzo wartościowa, bardzo dobra i, i przeciągnęła się aż do pokonwentowych y możliwości rozmowy z autorem I, y i jego interlokutorem, czyli obecnym tutaj Szymonem. I co, podobało Wam się? Tak, bardzo mi się podobało. Bardzo interesująca rozmowa, taka stonowana i konkretna, bym powiedział. Tak po prostu siedzieliście przez tą godzinę i było cały czas takie gęste. Jeszcze bardziej się spieszę do jej lektury. To jest najbliższa tak, książka tak. do czytania, ale już tym bardziej chcę przeczytać książkę, którą teraz kończę, żeby móc zasiąść do lektury Szymona Majchorowicza. Dobrze, odbieram to jako komplement. Znaczy ja też się nie spodziewałem, że będzie aż tak poważnie, ale z drugiej strony ta tematyka trochę wymagała tego, nie? Jednak tak jak w piątek nie jeszcze troszkę pożartować, tak tutaj, tak nawet te luźniejsze tematy, aż głupio mi było czasami tak do nie przechodzić, bo jednak z tyłu głowy miałem to właśnie traumy, tak to przepracowywanie, etc. Setting znowu tutaj był bardzo ciekawy, nie? Bo byliśmy znowu w tej sali dark i jakby jeszcze było zimno, tak nawiewało, jakieś skrzypienie, no atmosfera była taka mało zabawna, bym powiedział, tak industrialno-gotycka. I domknęliśmy konwent jeszcze odrobiną integracji. No i jak tam? Czujecie się spełnieni po tym weekendzie? Zmęczeni? Chyba wszyscy jesteśmy, ale czy spełnieni? Mocno przeżyci emocjonalnie, artystycznie. Spełnieni, zadowoleni i wyglądający kolejnych konwentów, na których znowu się będzie można zmęczyć i nasycić artystycznie. Tak, no było tak akurat bym powiedział. Że, że czuję, że już, już w zasadzie bym wrócił do domu końca tą książkę czytać od Szymona. Czyli widzimy się na kolejnej takiej imprezie. Tak jest. Nie ma takiej opcji. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.